Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr beczała. Słuchają nas Państwo w sobotę, 25 kwietnia jest 13. Duża czarna. Duża czarna, dziś wydanie 813. Elżbieta Malinowska, Przemysła Psikuta i razem z nami w dwójkowym studiu Wojciech Barcikowski. Dzień dobry, Przemku, witam Państwa. Dziś wracamy do Wielkiej Symfoniki, a powracamy do niej za sprawą pewnego dyrygenta, który dosłownie za chwilę skończy 90 lat. 29 kwietnia 90 urodziny będzie obchodził Zubin Mejta. Dyrygent, który jest z nami od lat. Sięgamy po jego nagrania po jego płyty, no kawał historii fonografii, także tej winylowej, także tej analogowej. Dlatego no, te, ten, piękny, ten piękny jubileusz potraktujemy jako pretekst do spotkania dziś z państwem, właśnie do przypomnienia kilku ważnych naszym zdaniem. No jedna z takich można powiedzieć dominujących postaci na, na rynku muzycznym, powojennym rynku muzycznym 10 lat 60. -tych. Myślę sobie, że to jest taka cała grupa artystów. Sejdzio Bado, Klaudio Obado, Daniel moi Oni zresztą często się przyjaźnili, kontaktowali, którzy no, gdzieś tam byli wzorcami dyrygentów, mistrzostwa dyrygenckiego właśnie gdzieś po, po, po wojnie, po tym jak odeszli ci starzy mistrzowie jeszcze zakorzenieni w tradycji XIX-wiecznej, którzy byli aktywni jeszcze przed II wojną światową. A tu mamy takie nowe pokolenie, nową siłę. E, także bardzo ważny wpływ e, przemysłu płytowego, bo, bo ci wszyscy dygenci, to były gwiazdy właśnie, e, które są, były ściśle związane z, z, z rozwojem płyt. W przypadku Zobina Meity przede wszystkim wytwórnia Dekka wtedy w tym okresie analogowym i on był taką, no, wielką gwiazdą y, tej wytwórni, co widać po okładkach płyt, tak, żeśmy patrzyli, to już raczej nie tak często się zdarzają, y, no takie przedstawienia dyrygentów i widać, że Mejta stawiano na niego po prostu i y, jego wizerunek sprzedawał płyty, tak nawet popatrzyłem sobie w 67 roku, mejta wydał z y, y, wiedeńskimi filharmonikami dziewiątą knewa i on tam jest większymi literami wypisany niż, niż sam Brukner, więc to też coś, coś tam pokazuje. Jak czasu, tak, tak traktowano największe, największe gwiazdy w świecie płytowym wówczas. I jednocześnie to jest niesamowita historia jednak artysty pochodzenia hinduskiego, który jak mate, meteor, znaczy no nie, nie jak meteo, bo meteor to by szybko gdzieś tam zniknął, ale, ale tą karierę miał błyskawiczną i tak naprawdę w ciągu jednego roku, roku 61, uruchomił no, wszelkie możliwe tutaj ścieżki kariery, może poza ścieżką operową i tak naprawdę w momencie, w którym skończył się rok 61, był jedną z wielkich, wielkich gwiazd Dyrygentura miał wtedy lat 25, także tak, bardzo marzyło. I, na, młody i, na, jego i na, tak jak wydało. mówisz, i na przestrzeni lat wypłynął, wyrósł na, na kogoś, kto, kto później prowadził wielokrotnie koncert noworoczny w Wiedniu. Kto, kto dyrygował koncertem trzech tenorów, kto, m, kto współpracował z największymi solistami swoich czasów, a także no, z takimi renomowanymi gwiazdami już, kto, które były znacznie starsze od, od Mejty, jak chociażby Artur Rubinstein. No tak, wszystko to też, też powiemy. Długa droga, Montreal, Los Angeles, Nowy Jork, Izrael. Mejta czynny do dziś, warto, warto wspomnieć, to szerokim mechem odbiła się decyzja naszego bohatera w styczniu tego roku, kiedy ogłosił, że odwołuje wszystkie występy w Izraelu jako protest na, na to wszystko, co, co dzieje się w tej chwili na świecie jako protest wobec Benjamina Netanyahu. No tak, polityki, polityki Izraela. Będziemy o tym dzisiaj opowiadali. No, on jest ściśle związany z, ze współczesną historią izraelskich I i harmoników. Tak, I tak. No, to taki gest, który rzeczywiście odbił się szerokim mechem. Tu może taki mało, mała wycieczka językoznawcza. Zastanawialiśmy się przed audycją, jak wymawiać to nazwisko. Hindusi mówią Meta, Zubin Meta. No My dzisiaj będziemy się posługiwali tą taką bardziej, bardziej popularną wersją Zubin Meta, do której są Państwo przyzwyczajeni. Jak zawsze gorąco zachęcamy do wspólnego słuchania, do wspólnego komentowania. Facebook Dużej Czarnej działa: przemyślaw.psikuta małpa polskie radio.pl. Nasz adres również do korespondencji. Adres, na który płyną także wspomnienia dwojga wielkich artystów, których pożegnaliśmy w tym tygodniu. 22 kwietnia. To był taki czarny, o, czarny, czarny czwartek. rów Slęczyńska i Michael Tilson Thomas. Rów Slęczyńska będzie bohaterką naszego specjalnego wydania Czarnej w przyszłym tygodniu. Gorąco zapraszamy. Dziś jeszcze powiemy o, o, o tym pod koniec tej audycji. 101 lat miała. Ikona, ikona światowej pianistyki. No a Tilson Thomas... Yy, Dużo wspólnych elementów z naszym dzisiejszym bohaterem i Tilsonowi to, Tomasowi też poświęcimy, ja myślę Wojtku, że nawet dwa spotkania. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale mam coś, coś wymyśliłem ciekawego, zatem w niedalekiej przyszłości. Zresztą namawiają mnie do tego słuchacze Dużej Czarnej. Tyle, tyle literą wstępu, rozpoczynamy 813 wydanie Dużej Czarnej.